Jestem bardzo podekscytowany, że mogę być z Wami dzisiaj, tego wieczoru. Byłem tutaj w Krakowie 25 lat temu i nikt mnie wtedy nie znał. Nikt mnie wtedy nie słuchał. Więc cudownie jest zobaczyć, że jest Was tutaj tylu i chcecie usłyszeć Ewangelię. Ilu z Was oglądało mój program telewizyjny? Podnieście dłonie. Chwała Panu. Ilu z Was czytało jedną z moich książek? Chwała Panu. Ilu z Was odwiedziło naszą stronę internetową? Chwała Panu. Bardzo się cieszymy, że tutaj jesteście i wierzymy, że Bóg będzie przemawiał do Waszych serc. Pozwólcie, że przedstawię Wam moją żonę, Jamie, która jest tutaj. Dzisiaj obchodzimy 37. rocznicę ślubu. Byliśmy tylko dzieciakami, kiedy pobraliśmy się. To było cudowne 37 lat. Nie myślę, że w ogóle i wyobraźcie sobie, że nigdy bym sobie nie pomyślał, że 37 lat później znajdę się w Polsce. Więc Bóg dla nas uczynił niesamowite rzeczy. Czy mamy, rzeczy, czy mamy ludzi tutaj, jeśli chodzi o, o ten owalny pokój? Jeśli jesteś w drugim pokoju tam z tyłu, to zakrzyczni, za, krzyknij głośno. Well, we're glad that you're here. <laughs> Bardzo jesteśmy, y, radzi, że jesteście z nami, niech Was Bóg błogosławi. Chciałbym Wam również przedstawić naszego dyrektora służby na Europę. A to me in this Will Graham jest dla mnie i dla tej służby niesamowitym błogosławieństwem. Bóg przemówił do mnie w pro, przez proroctwo i powiedział, że spotkam mężczyznę, który będzie takim dla mnie portierem, człowiekiem, który będzie otwierał drzwi. I dwa tygodnie później zobaczyłem, że Will Graham znalazł się na liście, żeby przyjechać na moją konferencję. I pomyślałem sobie, to może być ten mężczyzna, o którym Bóg do mnie mówił przez proroctwo. Ale nikomu nie powiedziałem ani słowa, ponieważ chciałem zobaczyć, co Bóg będzie robił. I podczas pierwszego wieczoru, podczas tej konferencji usługujących, mój przyjaciel wywołał właśnie Willa. I mówił w prawoctwie, że Bóg uczynił Cię takim portierem, człowiekiem, który będzie otwierał drzwi. I to naprawdę jest szczera prawda. Will sprawił, że moje książki zostały przetłumaczone na 35 różnych języków. I Will podróżuje po całym świecie, reprezentując naszą służbę. Więc Will będzie tutaj przede mną, zanim ja tutaj wrócę z powrotem do Polski, więc chcę, żebyście go poznali. Podejdź, podejdź to do nas, Will. Cudownie, by być tutaj razem z wami w Polsce. Jest to niesamowita radość dla mnie pracować z ludźmi z Krakowa. Mała grupa przyjaciół i tłumaczy, którzy pomogli nam, żeby przełożyć materiały Willa z języka angielskiego na polski. Mamy już pięć książek w języku polskim i za rok o tej samej porze powinno już być ich dziewięć. Jest to eks ekscytujące. Nie tylko macie książki w języku angielskim, ale po polsku, francusku, niemiecku, węgiersku. Jakikolwiek język sobie wybierzesz. Ponieważ chcemy, żebyście dostali Słowo Boże do, do swoich dłoni. I mamy wielkiego Boga. Potężnego Boga. Boga, który Ciebie kocha. Boga, który tak bardzo Ciebie dba, że chce, żebyś dostał w swoje dłonie Jego słowo. I mam ten przywilej, żeby służyć Andrew Jamie, razem z Jamie i patrzeć, jak ten, to, ta służba rozprzestrzenia się na wszystkie kraje świata. Więc powrócę tutaj do Polski. Pracując razem ze swoją małą drużyną tłumaczy. Ale mamy jeszcze wiele pracy przed nami. Ponieważ jest wiele osób w Polsce, które muszą usłyszeć o Jezusie. I jedną z rzeczy, dla, którą Jezus, dla których Jezus przyszedł na ten świat, jest to, żeby zabrać choroby. I ta malutka książeczka mówi, że Bóg chce, żebyś był zdrowy. I to jest prawda, to nie jest bajka. To jest prawda Słowa Bożego. Bóg chce, żebyś był zdrowy. Amen? I wiecie, kochamy modlić się. I Andrew napisał książkę Lepszy sposób modlitwy. To nie jest jedyny sposób na modlitwę. To nie jest najlepszy sposób na modlitwy. Nie mówi tego książka. Ale lepszy sposób modlitwy. Chcecie, żeby wasza modlitwa była efektywna w życiu? W takim razie weźcie tę książkę z sobą do domu i zastosujcie zasady. Kto by chciał tą książkę? Proszę bardzo. Ktokolwiek, podnieście dłonie, ktokolwiek. Ktokolwiek był pierwszy. Kto by chciał tą małą książeczkę? One of the teachings of Andrew's ministry jedną z fundamentalnych, fundamentalnych nauczeń e, e, służby Andrew is a book Spirit, Soul and Body. jest książka nazwana Duch, Dusza i Ciało. When you jeśli poznacie prawdy, którą są zawarte w tej małej książeczce, one przeprowadzą objawienie Bożej miłości od waszego życia i pomogą wam zdać sobie sprawę z tej potężnej Boże, Bożej mocy, która jest dla was dostępna. Wiele ludzi tutaj przyszło, oczekując, że Andrew będzie się dla nich modlił. Ale kiedy poznacie prawdę Słowa Bożego, nie potrzebujecie żadnego innego mężczyzny ani kobiety, ale to, czego potrzebujecie, to moc Boża. Ponieważ kiedy Słowo Boże jest w waszych sercach, to wtedy możecie chodzić w całym tym majestacie Bożym. Kto by chciał tą małą książeczkę? Ale zanim będziemy w stanie zrozumieć tamte poprzednie książki, musimy stać się nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie. I ta książka zatytułowana Nowy Ty. I możesz stać się tylko nową osobą poprzez poznanie Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. I jeśli jesteś tutaj razem z nami tego wieczoru, a nie znasz Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, zanim pójdziesz dzisiaj wieczorem do domu, możesz, go, możesz to zrobić. Kto by chciał tą książkę? Widziałem tam osoba przy, przy, przy biurku gdzieś z tyłu. Kiedy poznacie już Jezusa i kiedy On stanie się Panem Waszego życia, mam dla Was cudowne wieści, to jest dopiero początek, ponieważ Bóg chce Was wypełnić swoją mocą, mocą Ducha Świętego. A ta mała książeczka nosi tytuł Duch Święty. Jest o otrzymywaniu tej Bożej mocy. I nie jest to coś, co Bóg trzyma w gryciu i daje niektórym, a innym nie daje. Ale ta działająca moc Ducha Świętego jest dla wszystkich nas. Jednym ze znaków, że posiadamy to moc, jest mówienie w językach. Jeśli jesteś tutaj i nie Znać tej mocy Ducha Świętego. Zanim pójdziesz dzisiaj wieczorem do domu, możesz ją mieć. I to jest kogoś dla kogoś z tego dodatkowego pokoju tam z tyłu. Hej! Jest naprawdę cudownie być razem z Wami tutaj. I oczekuję, że spotkam się z wieloma z Wami, pastorami, kiedy powrócę tutaj. Cudownie było, gdybym się mógł dzisiaj z wami wieczorem spotkać, poznać wasze imię, nazwisko, adres waszego kościoła, bo uwielbiam budować przyjaźnie i relacje z wami. Więc bawcie się dobrze razem ze Słowem Bożym dzisiejszego wieczoru. Dziękujemy ci, Will. Chciałbym również przedstawić Wam Davida i Gail, którzy zajmują się reprezentowaniem mojej służby na całym świecie. I Bóg robi cudowne rzeczy. Jeszcze jedną osobę, którą chciałem przedstawić, to jest Steven, który tam właśnie jest z tyłu. On zajmuje się naszą służbą telewizyjną. So bro, website, Więc jeśli widzieliście mój program telewizyjny, nieważne, czy to w telewizji, czy w internecie, to właśnie Steven jest za to odpowiedzialny. So camera, Więc jeśli zobaczycie, że on się gdzieś przechadza między wami z kamerą, po prostu zignorujcie go. Like Zachowujcie się tak, jakby tam go w ogóle nie było. I będziecie oglądani na całym świecie. Amen. Amen. Pozwólcie, że wspomnę Wam również, że mamy niesamowitą stronę internetową. Znajduje się na niej około 300 do 400 darmowych nauczeń. Możecie również sobie zgrać około 2000 programów telewizyjnych i 8000 programów radiowych. Wszystkie te są absolutnie za darmo. Około 18 tysięcy osób każdego dnia odwiedza naszą stronę internetową. I dobrą wiadomością jest to, że wiele z tych osób jest z Polski. Możecie sobie kliknąć na flagę polską i wszystko będziemy mieli tam przetłumaczone już po polsku. Więc wszystko to jest na stronie www.awme.net. I mamy tutaj moich e, dobrych przyjaciół Paula i Johanę jest to wielkim błogosławieństwem, że oni przyjechali do nas z północy Polski na to spotkanie specjalne. Więc dzisiejszego wieczoru chcę wam powiedzieć, że Bóg jest dobrym Bogiem i Bóg was kocha. I Bóg jest bliżej was niż, niż sobie niż, niż, niż myślicie. Jest wiele ludzi, którzy wierzą, że Bóg istnieje. Ale oni myślą, że Bóg znajduje się z nich daleko, bardzo daleko. Ale sam Bóg jest tego wieczoru tutaj pomiędzy nami. Moc Ducha Świętego jest tutaj, pomiędzy nami. Ja dorastałem nie wierząc, nie wiedząc, że Bóg nadal ma moc. Ja wierzyłem, że on istnieje, ale nie wierzyłem w to, że można z nim mieć jakąś relację. I to całkowicie zmieniło moją, moje życie, kiedy ja doświadczyłem Boga w taki prawdziwy sposób. I Bóg jest żywy i ma się dobrze i jest tutaj między nami. Już dzisiaj oglądaliśmy kobietę, która została uzdrowiona. Mieliśmy tutaj kobietę, która odczuwała ból, przez cierpiana jakiś ból przez 5 lat. Cierpiała chorobę autoimmunologiczną. I Jezus całkowicie ją uwolnił dzisiejszego wieczoru. Oni tutaj razem z mężem są z tyłu przy stoliku. Machają do nas. Chwała Panu. Więc już dzisiaj, dzisiejszego wieczoru oglądaliśmy cud. Bóg jest prawdziwy. I Jego moc jest dostępna dla każdego z nas. Ale jednym z problemów jest to, że nie jesteśmy świadomi tego, co dał nam Bóg. Większość ludzi podchodzi do problemów tak, jakby byli pozbawieni jakiejkolwiek mocy. Przychodzą do mnie ludzie cały czas i mówią, doktorze, nic nie mogą na to poradzić. Próbowałem już wszystkiego i nie ma żadnej ulgi. Ale... Ale jeśli narodziłeś się na nowo, to Bóg umieścił w tobie tą samą moc, która wzbudziła Jezusa z martwych. Moc, która jest w tobie, która w tobie tkwi, jest wystarczająca, żeby, żebyś oglądał, jak ludzie są wskrzeszani. Ja widziałem, jak trzy osoby zostały wskrzeszone z martwych. Mamy tutaj kobietę, która siedzi z tyłu, której córka została wskrzeszona z martwych. Gdzie jesteś? Gdzie jest twoja siostra? Gdzie ona jest? Właśnie tam, pomachaj do nas. Chwała Panu. Czy to nie jest cud? Cuda dalej zdarzają się nawet dzisiaj. Ale problemem numer jeden, jeśli chodzi o ludzi i ich otrzymywanie cudu, jest to to, że wierzą, że Bóg to potrafi zrobić, ale nie wierzą w to, że Bóg dał im taką moc. Więc większość ludzi podchodzi do problemu z takim podejściem, że nie wydaje mi się, że mam cokolwiek, co mogłoby pomóc. Więc modlą się i proszą Boga, żeby On dotknął tamtą osobę. Myślą, że nie mogą nic zrobić i tylko czekają na Ciebie, Panie. To nie jest prawda. Boża moc została umieszczona w Tobie. Masz w sobie tą samą moc, która wskrzesiła Jezusa z martwych. I wiem, że wielu z was sobie teraz myśli, ja nie mam takiej mocy. Ale jeśli narodziłeś się na nowo, to jest w tobie ta sama moc, która wskrzesiła Jezusa z martwych. Każda pojedyncza osoba ma to. Pozwólcie, że pokażę wam kilka wersetów, żeby wam to udowodnić. Spójrzcie do listu do Efezjan, rozdział pierwszy. I Paweł tutaj modli się modlitwą do Efezjan. I w wersecie 14 rozpoczyna swoją modlitwę. I, prayer, I zanim przeczytam tę modlitwę, pozwólcie, że zrobię tutaj mały komentarz. Jeśli mógłbyś się pomodlić o ludzi, którzy są dwa tysiące lat przed Tobą w przyszłości i czytaliby Twoją modlitwę, jak byś się o nich pomodlił? O co byś poprosił Boga, żeby co dla nich zrobił? Mogę Wam powiedzieć, co większość by zrobiła, ponieważ byłem w wielu kościołach. Większość osób prosiłaby Boga, żeby zesłał przebudzenie. Boże, ześnij swoją moc na tych ludzi. Bo Boże, zrób jakąś nową rzecz. Wyciągnij swą dłoni, dotknij tych ludzi. To by tego typu modlitwa. Natomiast... Modlitwa Pawła jest całkowicie przeciw zaprzeczeniem tego. On nie prosi Boga, żeby ten nie uczynił nic nowego. Zamiast tego prosi, żeby Bóg dał im objawienie tego, co oni już posiadają. I to jest dokładnie ten problem, który dzisiaj, z którym dzisiaj się borykamy. Ludzie nie wiedzą, co Bóg dla nas zrobił. Myślimy, że Bóg ma moc Ale nie wiemy, że ta moc teraz znajduje się w nas I wspomniałem wam, że ja oglądałem osoby, które zostały skrzeszone w Zmartwych I podejrzewam, że większość z was w to wierzy Jeśli byś to nie wierzył, to nie byłoby cię tutaj dzisiejszego wieczoru To jest spotkanie, zebranie fanatyków Wierzycie w ponadnaturalną moc Bożą. Jesteście fanatykami lub zostajecie tutaj przytargani przez jakiegoś fanatyka. Więc jeśli ktoś by tutaj stanął i przewrócił się i umarł, ja bym powiedział, ja wierzę, że Bóg może wskreślić tę osobę z martwych. Ilu z Was wierzyłoby, że Bóg wskreśli tę osobę? Większość z Was by się z tym zgodziło. Więc nie wątpicie, że Bóg ma tą moc. Ale jeśli bym powiedział, dobrze, jeśli wierzysz, to teraz Ty podejdź i wskreśl tę osobę. Twoja wiara zamieniłaby się w strach Twoje podekscytowanie w przerażenie Co się stało? Czy przestaliście wierzyć, że Bóg ma moc? Nie, ale kiedy ja powiedziałem Ty teraz się pomódl, to nagle narodził się w Was strach. Ponieważ Ty nie jesteś pewien, że w Tobie jest ta moc. Wiesz, że Bóg to może zrobić. Ale ty nie wierzysz, że tobie została dana taka moc. Ale prawda jest taka, że każdy z was, który należy się na nowo, ma tą moc. Jednym z powodów, dla którego nie oglądamy tych rzeczy, będących uwalnianymi, to jest to, że, że w jakiś sposób zaprzeczamy, nie wierzymy, że Bóg w nas złożył tą moc. So Więc po, my się, przeczytajmy tę modlitwę w liście do Efezjan, cza, rozdział pierwszy.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 Puśćcie. Co, o co on się modli. Bóg się mo, on się modli, żeby Bóg dał wam mądrość i objawienie. On nie prosi Boga, żeby dał wam moc. On nie prosi Boga, żeby ten uwolnił objawienie w waszym życiu. A tak jak, tak jak robi to w życiu wielu osób. On nie prosił Boga, żeby ten przyszedł i uwolnił jakieś przebudzenie. Bóg już umieścił przebudzenie w środku nas. Cała może moc znajduje się w nas. Przebudzenie zależy od nas. Bóg nie ześle przebudzenia. Wy musicie przynieść to przebudzenie przez moc Ducha Świętego. Musicie zacząć sobie zdawać sprawę z tego, kim jesteście w Chrystusie? W 18I? Mówi coś takiego. I oświecił oczy serca waszego, abyście widzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie jego. Po raz kolejny on modlił się o to, żeby oczy waszego serca zostały otwarte, żebyście zobaczyli, co już posiadacie. I chciał, żebyście zobaczyli tą chwałę, która już znajduje się w świętych nie prosił, żeby Bóg otworzył wam niebo i pokazał chwałę, która znajduje się tam. Ale chciał, żebyście zobaczyli chwałę, która znajduje się w was. W drugim Thessaloniczan, w drugim rozdziale jest napisane, że wszyscy jesteśmy powołani do tego, żeby, żeby uczestniczyć w tej chwale Jezusa. Jeśli jesteś narodzony na nowo, to już masz w sobie chwałę Bożą i wiem, że wielu z Was się z tym zmaga, ponieważ patrzycie w lustro i spoglądacie mówicie, to jest chwała? Widzicie siwe włosy, czasami coś brzydkiego. I myślicie sobie, to jest chwała Boża? Nie, nie, to nie mówi o Twoim ciele. Nie możesz oglądać chwały Bożej w swoim ciele. To również nie mówi o Twoim umyśle. Twój umysł nie jest dokładnie takim, jakim Jezus by chciał. Ale kiedy rodzisz się na nowo, to w duchu stajesz się nową osobą. 2 Koryntian 5,17 mówi... Że jeśli jakiś człowiek jest w Chrystusie, to jest nowym stworzeniem. Wszystko, co stare, przeminęło, a wszystko, co jest teraz, jest nowe. I to nie jest prawda, jeśli chodzi o twoje ciało fizyczne. Jeśli byłeś gruby, zanim się nawróciłeś, to jesteś dalej gruby, po, po tym, jak się nawróciłeś. Twoje fizyczne ciało się nie zmienia. Jeśli byłeś mężczyzną, zanim się nawróciłeś, to... Jesteś dalej mężczyzną po tym. Jeśli je, byłaś kobietą, zanim się nawróciłaś, to dalej jesteś kobietą po tym, jak się nawróciłaś. Twoje ciało fizyczne nie jest zbawione. I nie mówi ten też werset o tym, o, o twojej duszy, czy, czy twoim umyśle. Jeśli byłeś głupi, zanim się nawróciłeś, to dalej jesteś głupi po tym, jak się nawróciłeś. To się automatycznie nie zmienia. Bóg wam nie da nowej głowy. Ale w duchu jesteście całkowicie odnowieni. Are going to to, ten wersy nie mówi o tym, że wszystkie rzeczy przeminą, ale że wszystko, co stare, przeminęło. I w środku, w twoim duchu jesteś całkowicie nowy. And the problem is, i problem jest taki, że bardzo mało chrześcijan wie, kim tak naprawdę są w duchu. Wiecie, jakie są wasze ciała. Jeśli rozwiałbym z wami przez telefon i zapytał się, jak wyglądasz, to mógłbyś się opisać. Mógłbyś powiedzieć, jestem kobietą albo mężczyzną. Mógłbyś powiedzieć, czy jesteś wysoki, czy niski. Mógłbyś się opisać w taki sposób, że mógłbym, o, byłbym Cię w stanie poznać. Znasz swoją sferę fizyczną. I jeśli bym zapytał się Ciebie, jak się dzisiaj masz wieczorem? Jak się masz dzisiejszego wieczoru? Wielu z was byłoby w stanie powiedzieć, jestem szczęśliwy lub jestem smutny. Jestem zachęcony lub zniechęcony. You, like? Ale jakby się zapytał was, jaki jest twój duch? Większość chrześcijan miałaby zielonego pojęcia. Zapytalibyście się, skąd mam wiedzieć, jaki jest mój duch? Widzicie, nie musicie myśleć, jak wygląda wasze ciało, czy, czy wasz, stan waszego ducha. Jakby się, jakbym się was zapytał, czy jest wam zimno, czy ciepło, to nie musicie powiedzieć, Pozwólcie się się modle przez tydzień i później ci powiem. Po prostu wiesz, czy jest ciepło, czy zimno. Automatycznie wiesz te rzeczy. Jeśli bym się zapytał Ciebie teraz, czy odczuwasz jakiś ból w swoim ciele, you have to go for a week to that nie musisz iść do biblioteki studiować przez tydzień, żeby mi odpowiedzieć na to pytanie. Po prostu automatycznie wiesz odnośnie Twojego ciała i odnośnie twojego, Twojej duszy. Ale skąd, skąd dowiedzieć się, jak, jaki jest mój duch? Ludzie, przypuszczają, że jeśli mój duch byłby naprawdę potężny, to po prostu bym to wiedział. Ale nie to mówi Biblia. Jezus powiedział, że duch jest duchem, a ciało jest ciałem. Nie możesz się dowiedzieć poza Słowem Bożym, jaki jest Twój duch. Jezus powiedział w Jana 6,63: Słowa, które do Was wypowiadam, są duchem i są życiem. Boże słowo opisuje stan duchowy. Jeśli Biblia mówi, że masz w sobie tą samą moc, która wskrzesiła Jezusa z martwych, to nie opisuje to tego, co masz w swoim ciele fizycznym. Tym, to mówi o tym, co, co masz w swoim duchu. I to jest to, o co się Paweł modlił. Żeby oczy naszego zrozumienia otworzyły się. Żebyśmy ujrzeli tą chwałę Bożą, która w nas zamieszkuje. I w wersecie 19 jest napisane. I w jest i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Right Jaką ukazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził Go po prawicy swojej w niebie. Chce, żebyśmy zobaczyli tą potężną wielkość Jego mocy, którą nam dał. I mówi, że to jest ta sama moc, której użył, żeby wzbudzić Jezusa z martwych. Kiedy Jezus został wskrzeszony, to była demonstracja potężnej mocy Bożej, największa demonstracja, jaką świat kiedykolwiek oglądał. Potrzeba było więcej mocy Bożej, żeby wskrzesić Jezusa z martwych, niż żeby użyć jej, żeby stworzyć ten świat, niebo i ziemię. I mówię to, ponieważ ponieważ wtedy, kiedy tworzył niebo i ziemię, nie było żadnego sprzeciwu, nie było żadnego oporu. Ale kiedy Jezus był wskrzeszony z martwych, to całe piekło starało się temu przeciwstawić. Każdy gram mocy szatana stawał w przeciwieństwie do... Wskrzeszenie Jezusa. Ale pomimo tego szatan i całego jego moc nie mogła przeciwstawić się wskrzeszeniu Jezusa. Jezus całkowicie zdominował szatana. A to mówi, że Ty posiadasz taką samą moc, której Bóg użył, żeby Wskrzesić Jezusa. Masz moc wskrzeszenia z martwych w sobie. To nie jest gdzieś tam w niebie. I nie musisz się modlić, żeby to przyszło tutaj na ziemię. Nie jest to coś, co musisz, na co to, na to musisz sobie zasłużyć od Boga. To nie zależy od tego, jak bardzo dużo pościsz czy czytasz Biblię. Ale Bóg już w tobie złożył ten depozyt. Nie musisz robić nic, żeby zdobyć tę moc, tą moc, poza tym, żeby narodzić się na nowo i otrzymać chrzest z Duchu Świętym. I jeśli narodziłeś się na nowo i zostałeś ochrzczony w Duchu Świętym, to masz w sobie tą moc krzeszania z martwych. I wiecie, wiem, że z wielu sobie teraz pomyśli, jeśli mam tą moc, to czemu ona nigdy się nie manifestuje? Bo po pierwsze musisz Zdaj sobie sprawę z tego, co posiadasz. W liście do Filemona y 5-6 Paweł modlił się kolejną modlitwą. Powiedział, że... <grymny> Filem Filemona 1:6 przeczytajmy to. Filemona 1.6. Aby wiara twoja, którą wyznajesz wespół z nami, pogłębiła poznanie wszelkich dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie. Zauważcie, że ta moc zaczyna się uwalniać, kiedy zdajesz sobie sprawę z tego, co posiadasz w sobie. Jeśli nie, nie potrafisz sobie uzasowić z tego, co, co jest w tobie, to tam, ta moc nie zadziała. Pierwszym krokiem do uwolnienia tej mocy Bożej jest zdanie sobie sprawy z tego, że ją posiadasz. A pomimo tego, większość chrześcijan stoi w przeciwieństwie do tego. Chrześcijanie wołają, o Panie, nie mam żadnej mocy. Panie, czy... Czy wyciągniesz swoją dłoń i uzdrowisz tę osobę? Mówimy rzeczy jak ja nie potrafię nikogo uzdrowić. I sam w sobie jestem niczym. Bez Jezusa jestem niczym. Ja się z tym zgadzam. Jezus powiedział to w Jana 15:5. 5. Powiedział, beze mnie nie możecie uczynić niczego. Zgadzam się z tym. Bez Jezusa jestem niczym. Bez Jezusa jestem zerem z, tym, z tą obręczą, która została wytrącona z obrazka. Bez Jezusa jesteśmy absolutnie niczym. Ale, halleluja, ja nigdy nie jestem bez Jezusa. Więc dla mnie, jeśli ja powiem, że, że jestem niczym, to ja oddzielam się od Jezusa. I to jest problem, z którym borykają się chrześcijanie. Widzą się oddzielonymi od Jezusa. Nigdy nie rozpoznają faktu, że On nigdy nas nie opuszcza i zawsze jest przy nas. I poruszamy się przez to, jak się czujemy, zamiast poruszać się w tym, co mówi Boże Słowo. Nie czujemy. Obecności Bożej. Więc więc modlimy się, Panie, bądź tu razem z nami, kiedy, kiedy się spotykamy. To jest <laughs> głupia modlitwa. Somebody says, What's wrong with that prayer? God said, any time two of us modlitwą? gathered Bóg powiedział, że jeśli dwie osoby przyjdą i razem będą się modlić w jego imieniu, to on będzie tutaj pomiędzy nimi. Dlaczego jeśli już Bóg ci to dlaczego dlaczego będziesz go prosił, żeby był z Tobą? Well, I Ja nie czułem obecności Bożej. W rzeczywistości fizycznej tego nie czułeś. Realm, God Ale W rzeczywistości duchowej Bóg jest zawsze z tobą. Jeśli narodziłeś się na nowo, again, then you are always God possessed. Zawsze jesteś opętany przez Boga. God's power doesn't come and go. Boża moc nie przychodzi, nie odchodzi. He always with you. Ale on zawsze jest z tobą. Ale modlimy się, Panie, pójdź z nami w momencie, kiedy opuszczamy to miejsce. To jest głupia modlitwa. Bóg powiedział, nigdy Cię opuszczę, nigdy Cię nie już zostawię. So prayer, like, don't go, don't us, jak, jak Bóg ma odpowiedzieć na taką głupią modlitwę, jak, jak nie może pogwałcić swojego słowa. And yet Zawsze prosimy go, żeby przyszedł, żeby poszedł z nami. It would Lepiej be byłoby po prostu wierzyć w to, co mówi słowo. And start thanking him dziękować, Panie, dziękuję ci, że jesteś tutaj. Dziękuję ci, że nigdy mnie nie porzucisz, nigdy mnie nie zostawisz. to that's faith widzę to jest wiara, saying, oh God, come and w przeciwieństwie do tego panie przeci dotkną nas to jest niewiara. wiara. You've got to start believing that you Móżcie have this power on the inside wierzyć, of you. Że ta moc znajduje się w środku was. You can only release the power that you believe you have already received. I możecie uwolnić tylko tyle mocy, ile wierzycie, że macie w sobie. The disciples understood this. Uczniowie. Zrozumieli to zasada. Look in Acts chapter 3. Spójrzcie do Dziejów Apostolskich rozdział trzeci. Here's something that Peter did that would have got him kicked out of most churches today. Jest to coś co Paweł zrobił, Piotr zrobił i przestaw zostałby wyrzucony z większości kościołów dzisiaj. Peter came to a man who had been lame from birth. Piotr do człowieka, który był był nie chodził od od, od urodzenia. And this man was at the gate of the temple begging for money. I ten człowiek Leżał gdzieś przy, przy wejściu do świątyni i, i żebrał pieniądze. And Peter said, I don't have any money with me. I Piotr powiedział, nie mam żadnych pieniędzy ze sobą. But let's, let's read this in uh, Acts chapter 3, verse 6. Przeczytajmy Dzieje Apostolskie, rozdział 3, werset 6. Peter said, Silver and gold have I none, but such as I have, give I unto you in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. I rzekł do Gzek Piotr: Srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, chodź. Notice what Peter said. Zobaczcie, co mówi Piotr. He says, such as I have. To co mam. He didn't say, but God could heal you. Ale Bóg cię może uzdrowić. He says, I have it. Boże, ja to mam. I have the healing power of God. Ja mam uzdrowienie, moc Bożą. And what I have, I give unto you. To mam. To daje Tobie. And he never did pray a prayer. I nigdy nie pomówił się. He never asked God to nigdy heal this man. Nie poprosił Boga, żeby ten uzdrowił tego człowieka. He says, "What I have, But I'm, I'm going to give to you." To co ja mam, dam Tobie. And he just reached out and grabbed I the man by the hand. Wyciągnął dwa razy, złapał człowieka i sprawi, że tam stał. And lifted him up, and immediately he was healed. Podniósł go, a ten automatycznie został uzdrowiony. If he was to do that in most churches today, people would say, you're claiming that you have the power of God. They're saying, you aren't giving the glory to God. That's not what Peter was doing. Nie jest to co Piotr It's robił. obvious that without God we can do nothing. To, bez Boga nie możemy nic zrobić, Ale we are not without God. Ale nie jesteśmy bez Boga. You've got to start recognizing that God's power is on the inside of you. Więc musicie zacząć rozpoznawać, że Boża moc jest w środku was. And every one of you could see people raised from the dead. I każdy z was może oglądać ludzi, którzy są wskrzeszeni. can see blind eyes open. Każdy z was może zobaczyć jak, jak oczy ślepca są otwarte. Every one of you can see people healed of cancer. Każdy z Was może zobaczyć, jak ludzie są uzdrowieni z raka. Wszyscy mamy tą moc, która tkwi w środku nas. Jeśli narodziłeś się na nowo. Bo ta moc nie znajduje się w tych osobach, które nie mają tego żyjącej relacji, żywej relacji z Bogiem. But if you've been born again, God lives na nowo, to Bóg żyje w środku ciebie. Ta power nie jest gdzieś tam, ale ona jest tutaj. And you've got to start believing that God has given I ty musisz zacząć wierzyć, że Bóg dał ci tą moc. But we've Mówiono nam, że Bóg nie odpowiada na żadną twoją jeśli jest grzech w twoim życiu. Mówiono nam, że musisz być świętym, zanim Bóg cię użyje. If that was true, Jeśli to było true, nik Nikogo by Bóg nie używał. A ktoś sobie z was teraz pomyśli, no ja naprawdę jestem święty. To who? W porównaniu z kim? To people, you might be okay. W porównaniu z ludźmi, którzy są są ok. Ale mówi, że wszyscy upadliśmy i nie dorastamy do, do, do chwały Bożej. Nie ma There is none righteous, no not nie one. Ma żadnego sprawiedliwego, ani jednego. God has never had anybody working for Him yet. Bóg nie, nie miał jeszcze ani jednego człowieka, który się zakwalifikował, żeby, żeby dla niego pracować. We all need the grace of God. Wszyscy spotykamy się z tą łaską Bożą. Wszyscy łaski Bożej. i jeśli myślisz, że musisz być święty, żeby Bóg cię użył. Then that's the very reason God's not using you. to jest właśnie powód, dla którego Bóg cię nie używa. But mówię ci, kiedy narodziłeś się na nowo, to Bóg umieścił w tobie tą moc. I musimy, tak jak Piotr powiedzieć, ja mam tę moc w środku. It's not because of your goodness, nie z powodu tego, że jestem dobry. It's because of the goodness of God. Ale z powodu dobroci Bożej. But he placed this raising from the dead power on Umieścił tą wskażającą z martwych moc w każdym wierzącym. And jeśli byś w to uwierzył, to zacząłbyś oglądać cuda. The Bible says in Mark chapter 16 verse 17 and 18. W Marka 16 i 7, wersy, wersy 17 i 18. Jest napisane, że te znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą. Notice, it didn't say those who are holy. Zauważycie, nie jest napisane, że będą towarzyszyć tym, którzy są święci. Those who have no problems in their life. Ci, którzy nie mają żadnych problemów w swoim życiu. Those who fasted for two weeks. Ci, którzy pościli przez dwa tygodnie. He says those who believe. Ale mówi Ci, którzy uwierzą. Uwierzą w co uwierzą, że Jezus jest Panem, have received salvation, otrzymają zbawienie i uwierzą, że Bóg umieścił swoją moc w środku nich, Those people will speak with new tongues. Ci ludzie będą mówić nowymi językami. They'll cast out devils. Oni będą demony. They'll take up snakes and it won't Oni hurt będą them. Podnosić węża, a nie ich. They can drink anything deadly and they won't die. Jakąkolwiek truciznę i nie umrą. And they can lay hands on the sick and będą they will recover. God says that's available to all believers. I Bóg powiedział, że to jest dostępne dla wszystkich wierzących. That's not just preachers. Nie tylko dla kaznodziei. Ale dla każdej osoby, która jest prawdziwie wierząca w Jezusie Chrystusie. You can see miracles happen. Możesz oglądać cuda. Stanie się tak tylko wtedy, gdy uwierzysz, że ta moc jest już w tobie. Basically most of Christianity today believe that God has power. W prosty sposób, większość chrześcijan wierzy, że Bóg ma moc. Ale nie wierzą, że nie wierzą, że Bóg już dał nam to w naszą dyspozycję. They believe that you have to beg and plead with Wierzą, że musicie błagać i żeby żeby Bóg wylał tą swoją moc. make it very clear. Ale ja już użyłem czterech, pięciu wersetów, które czynią to bardzo jasnym. That God has already placed this power on Że Bóg już umieścił w nas tą moc. And you just have to start believing what you You can't see. I ty po prostu musisz zacząć w, zacząć wierzyć w to, czego nie widzisz. You have to trust the word of God. Musisz ufać Słowu Bożemu, And you have to release that power. I musisz uwalniać tą moc, It's on the of you. która jest w środku Ciebie. But we've been taught to think, oh, Nauczono nas myśleć, nie ma we mnie nic dobrego. If Jesus is in you, He's good. Jeśli Jezus jest w tobie, on jest dobry. If you are born again, that born again part is good. And you have to start believing who you are in the Spirit. A friend of mine uh, ministered in Nigeria, and he saw many miraculous healings. I He saw deaf ears open, blind eyes open. Widział, ludzie odzyskali wzrok, odzyskali słuch. I następnego dnia przechadzał się po takim y, miejscu, gdzie byli kupcy. And people recognized him from the meeting. I ludzie rozpoznali go z tego spotkania. I so these Nigerians started running up and calling Nigeryjczycy zaczęli za nim biec i wołać jego imię. And they were all trying to touch him. I Wszyscy chcieli się go dotknąć, they the power of God in him. ponieważ rozpoznali to moc Bożą, która była w nim. I jego pierwszą reakcją było to, że chciał powiedzieć: "To nie ja, to nie ja." He thought that the people were looking to him instead of looking to Jesus. On myślał, że ludzie patrzą na niego, zamiast patrzeć na Jezusa. I right before he began to tell them, Don't look at me," zanim zdążył powiedzieć: "Nie patrzcie na mnie," God him. Bóg go powstrzymał. And he I co byś pomyślał gdyby ten osioł na którym Jezus wjechał do Jerozolimy? I kiedy ludzie zaczęli, zaczęli uh, chwalić Jezusa i wychwalać chwałę Co byś not me. pomyślał gdyby ten osioł, osioł zaczął myśleć, to nie ja to nie ja? Nobody thought it was the donkey. Nikt nie myślał, że to był ten osioł. They were praising the one that was riding the donkey. Oni tego, który jeździł na and so when people come up to you and Więc... said, oh, you heal me. Jeśli, jeśli ludzie tak, ty mnie They know it's not you. Oni wiedzą, że to nie ty. They're talking about the one who lives on the inside Oni of you. And it is just religion that has made us think, oh, we, we can't take any glory religia sprawiła, że, że, że my nie możemy przyjąć żadnej, um, żadnego rozpoznania, Ponieważ chwała i tak idzie do tego, który mieszka w nas. I musimy rozpoznać, że Bóg mieścił tę moc w Tobie. Nie jest to gdzieś tam w jakimś miejscu. We mamy różnego kind of rodzaju religijne doktryny. które tell us there are demonic Takie demoniczne osobowości, które tak krążą nad Krakowem i one powstrzymują tą moc bożą, która tej stra się nas przebić. And so we've angażują się w ten cały w całą duchową wojnę, żeby zaangażować i zmierzyć się z tymi mocami. I ludzie też myślą, że nasze modlitwy nie przedostają się do Boga. Słyszcie, że ludzie mówią, że ta modlitwa nie przedostała się nawet przez sufit. Nie musisz sprawić, żeby twoja modlitwa przeszła powyżej twojego nosa. God Boga tam już nie ma gdzieś. God has moved on the inside Cię of Cię us. środka ciebie. It's Christ in us, to the hope of glory. w nas, chwała, nadzieja chwały. Colossians chapter 1 verse 1 werset 27. If you are a true believer, God lives inside of you. Jeśli jesteś prawdziwym wierzącym, to Bóg mieszka w tobie. So to Więc nie musisz sprawić, żeby twoja modlitwa się przez sufit. This is why you bow your head when you pray. Dlatego modlisz się i pochylasz głowę. It's so you can look at God. Żeby patrzeć na Boga. You say father. <laughs> God lives on the inside no of Bóg you. mieszka w tobie. You need to get this consciousness that God is in you. Musisz mieć tą świadomość, że Bóg jest w tobie. And not just a tiny bit of God. Nie taki malutki Bóg. It's not like God put a seed of himself on the inside tak, of you. But all of God is inside Ale of, całość of you. Boga jest w tobie. God can't just come into your life a little bit. Bóg nie może do życia tak, w taki He can't just sposób. put one toe into nie your life. If God is in you, all of him is in you. Wracając do tego pierwszego wersetu, którego używałem na początku. Jest napisane, że ta sama moc, która wskrzesiła Jezusa z martwych, jest w tobie. Masz w sobie tą moc, która wskrzesza z martwych. Do you believe Wierzysz w to? Są dwie osoby, które w to wierzą. Większość Christians w to nie wierzy. Większość chrześcijan wierzy, że ta moc znajduje się gdzieś tam. Cały czas błagają, constantly pleading Boga, żeby on im dał tę moc. Jak Bóg odpowie na taką modlitwę? Biblia mówi, że już masz tę samą moc, która wskrzesiła Jezusa z martwych. You know, Więc jeśli bym dał Marcinowi swoją Biblię, to so on ma moją Biblię. And then he comes to me, he says, I przychodzi do mnie i mówi: Would you give me your Bible? czy Proszę dałbyś mi swoją Biblię? How do you a jak like odpowiadasz that? na taką modlitwę? jeśli prosi o coś, co już dostał, how do I Jak ja to powiem? Jak się do niego powiem odnieść? I probably just stand here and look at him. po prostu stoję i popatrzę na niego. I wouldn't know how to answer that. Nie wiedziałbym, jak na to odpowiedzieć. He's already got it. On już to dostał. Why is he asking to get what he's already to got? Po co pyta o coś co już dostał? The Bible says that by the stripes of Jesus you were healed. Biblia mówi że nami Chrystusa jesteśmy zostaliśmy uzdrowieni. He's already put that power on the inside of him. On już włożył w nas tą moc. And yet Christians are saying, "Oh God, please give Ale me that power." Christians dalej proszą pana ty mi tą moc. You probably aren't niczego nie słyszysz od Boga. God's probably scratching his head. Bóg się drapie w Saying, "I know I gave them that power." Ja wiem, że ja im tą moc. I know I put that in that book someplace. Ja wiem, że gdzieś to włożyłem w tą książkę. Why are they asking me to do what I've already done? Po co oni mnie proszą, żebym zrobił coś, co już zrobiłem? You can't give somebody something that they already have. I nie możesz dać komuś coś, co już ma. We're supposed to take our power. My powinniśmy sami wziąć. And do we're supposed to Wstać i zgromić diabła. It says in Matthew chapter 10 verse 8. 10:8 jest napisane. This is to które Jezus dał swoim uczniom. He Powiedział im idźcie i uzdrawiajcie chorych. Nie powiedział, się modlić o chorych. Ale założę się, że większość chrześcijan wie, że oni powinni się modlić o chorych. Now, there's examples of Christians praying for the sick. I są przykładem na chrześcijan, którzy się modlili o chorych. I'm not saying we aren't supposed to do it. Nie mówię, że tego nie powinno się robić. I prayed with Ola back here tonight. Ja dzisiaj modliłem się tutaj z Olanem. Nie mówię, że nie powinniśmy się modlić, ale Jezus nie mówił nam, żeby to robić. On powiedział, żeby uzdrawiać chorych. Healing chorych, a modlić praying for the sick are two different things. Każdy może się modlić o osobę chorą. Każdy może się modlić, Panie, ja jestem niczym i nie mam żadnej mocy. Ale wierzymy, że Ty, się uzdrowić, jeśli chcesz. Jeśli to jest twoją wolą, to proszę dotknij tę osobę. Anybody can pray that prayer. każdy może się taką modlitwą pomodlić and if nothing happens, then we blame God. jeśli się nic nie stanie to będziemy winić za to Boga ale jeśli wstaniesz powiesz w imieniu Jezusa ja mam tą moc i ja rozkazuję Ci żebyś był uzdrowiony In the name of Jesus. w imieniu Jezusa Now that's a totally different no, to jest już innego rodzaju modlitwa that's risky Christianity. to jest ryzykowne chrześcijaństwo jeśli się nic nie stanie, to ludzie patrzą na Ciebie. I ludzie powiedzą, a ja myślałem, że Ty masz tą moc. To nie jest tak naprawdę bardzo proste, jak ja Wam to powiedziałem. Bo osoba, o którą się modliłeś, również musi uwierzyć. Jezus modlił osoby, które tego nie otrzymały pozwólcie, że powiem to innymi słowami bo to nie było dokładne nigdy nie pomylił się modlitwą żeby ktoś tego nie otrzymał ale five, w Marka 6, werset 5 jest napisane, że Jezus chciał uzdrowiać ludzi ale oni tego nie przyjęli Now Jesus was operating in the power of God perfectly. Nie było żadnego problemu z jego wiarą. Ale nadal były takie osoby, które nie pozwoliły mu się uzdrowić. Więc to pokazuje, że ta druga osoba też musi współpracować z tą uzdrowieńczą mocą Bożą. Ale jest dokładnym to, co powiedziałem, że ty musisz iść i uzdrawiać uzdrawiać chorych i i prosisz you Boga, żeby on tych chorych uzdrawiał. Ale ty bierzesz ten autorytet i mówisz bezpośrednio do problemu. W Mark chapter 11 verse 23. W Jesus Jezus powiedział jak on dokonywał cudu. Jego uczniowie byli zadziwieni tym, że on przemówił do drzewa, to po prostu umarło. And they were shocked I oni byli tym zaskoczeni. And so in Mark chapter 11 verse 23. W Marka 11 werset 23. Jesus told them how they could do those kind of miracles. Jezus powiedział im jak oni mogą dokonać tego typu cudów. He says, whosoever will say under this mountain, powiedział, mam 'Be removed and cast into the sea,' and don't doubt in your heart, ale wątpił w sercu swoim. But believe that what God told, what what you said will come to pass. Lecz wierz, że stanie się to, co mówi. Then you can have whatsoever you say. Spełni mu się. Now this is very important. Jest bardzo ważne. Think about what Jesus said. Pomyślcie, co Jezus powiedział. He said whosoever will say on powie. And notice he didn't say say to God. I zaowaszcie on nie powiedział o ktokolwiek powie Bogu. He said whosoever will say Ale to the mountain. Ktokolwiek powie górze, do góry. What the mountain is talking about is your problem. A góra o której mówi to twój problem. If you have pain in your body, Jeśli masz jakiś ból są ciele, you're supposed to speak to the pain. Powinieneś mówić do tego bólu. Not speak to God about your pain. Nie mówić do Boga o swoim bólu. Widzicie, the so to jest punkt, w którym większość chrześcijan robi błąd. Nie myślą, że im dana jakakolwiek moc. Więc proszę Boga, Boże, proszę, odbierz mi ten zabierz ten ból. A to co powinniśmy zrobić, to powinniśmy powiedzieć dziękuję ci Ojcze. Że ta sama moc, która wskrzesiła Jezusa z martwych, jest w środku mnie. I Więc, biorę teraz swój autorytet w imieniu Jezusa. And we say pain in Jesus' name. I mówimy bólu w imieniu Jezusa. Talk to the problem instead of talking to God about your problem. Mów do problemu zamiast mówić do Boga o swoim problemie. Talk to your problem about God instead of talking to God about your problem. Mów do problemu o Bogu zamiast Boga o problemie. That's major. To jest. jest... I nikt tego nie robił, gdybyście nie zrozumieli, że Bóg już dał wam tę moc. Ale powodem, dla którego ludzie nie biorą tego podejścia, nie używają tego w ten sposób, to jest to, że myślą, że oni są pozbawieni wszelkiej mocy. Myślą, że to jest arogancja, że ty mówisz swojego problemu w sposób, w jaki wydawałoby się, że on ucieknie przed tobą. Ale tak naprawdę to jest uh, pokora. It's to, jest, to jest ukorzenie siebie. I robienie i czegoś wbrew naturalnej tendencji. Wbrew and you're doing what God said you could do. Ponieważ robisz to, co Bóg mówi, że możesz zrobić. to tak jak Jezus przyszedł do Jana Chrzciciela po chrzest wodny. John said, Jesus, I'm not worthy to baptize you. Jan powiedział: Jezu, ja nie jestem godny ciebie chrzcić. He said, you ought to, baptize me. to ty powinieneś ochrzcić mnie. And A jednak Jezus powiedział: zrób to, żeby wszelka sprawiedliwość została wypełniona. Sense, I W pewnym sensie Jan nie był tego, żeby Jezusa. Ale w drugim sensie to było wypełnienie prorodstwa. I Jan musiał się ukorzyć i stać się tym, który miał autorytet w momencie nad Jezusem i if he would have done anything else it would have been arrogance on his part. Jeśli by zrobił to byłoby arogancja z jego strony. He would have been exalting his opinion over what Jesus said. momencie by wywyższał swoją opinię ponad to co powiedział Jezus. Jesus told you to speak Jezus mówi ci żebyś mówił do swojego problemu. Because he has already put the power and the authority on the inside of you. Ponieważ już włożył tą moc i autorytet w tobie. And if you're saying oh I could never do that. Jeśli sobie ja nie jestem tego w stanie zrobić. Then that's tego on jest your part. arogancja po twojej stronie. You um, your above what God to said. ty wywyższasz swoją opinię ponad to, co powiedział Bóg. Jesus said, speak to your Jezus powiedział, mów do swojego problemu. Pozwólcie, że dam wam przykład na to. Mam płytę DVD nagraną, która ma, w której w składzie jest wiele, wiele cudów, wiele, wiele uzdrowień. And there is a testimony of a girl who was less than a week away from death. Jest świadectwo dziewczyny, która była mniej niż tydzień od śmierci. She was unable to stand or walk. Nie była w stanie wstać ani chodzić. She couldn't even lift her hand. Nawet nie mogła podnieść swojej dłoni. And yet I prayed with her and instantly she stood up and started walking. A jednak pomodliłem się z nią i natychmiast zaczęła wstała i zaczęła chodzić. And it's a powerful testimony. I to jest potężne świadectwo. And I was staying with the couple. Ja mieszkałem tam z tą z tą parą. I kiedy mnie nie było, ja gdzieś tam wyszedłem na cały dzień, to ta kobieta oglądała to DVD. And when I got home, she was there Kiedy wróciłem do domu, to ona siedziała i płakała. I powiedziała, to jest jedna z najbardziej rzeczy, jaką ona widziała w swoim życiu. And she says I've got a friend ja mam przyjaciółkę która ma dokładnie ten sam problem i poprosiła czy mogę się pomodlić o tą osobę and i told her sure i'll pray ja for this friend. and she dobrze bo ona już jest w drodze tutaj będzie za 10 minut so anyway, więc jakkolwiek ta kobieta weszła przez 7 lat chodziła z bólem nie do zniesienia the said she 3 Lekarze powiedzieli, że umrze trzy lata zanim ją spotkałem. Trzy lata przed tym, jak ją spotkałem. Weszła z takim przeszywającym na wskroś bólem. Więc usługiwałem jej i tłumaczyłem jej pewne rzeczy na temat uzdrowienia. A później wziąłem swój autorytet i rozkazałem temu bólowi, żeby opuścił jej ciało. And for the first time in seven years she was totally pain free. I po raz pierwszy od siedmiu lat była absolutnie pozbawiona bólu. She stood and began to move Wstała i zaczęła się poruszać. And there zero, pain. zero bólu. And this woman just and God. I ta kobieta rozpłakała się i zaczęła chwalić Pana. Ale powiedziała, nadal mam takie pieczenie, uczucie pieczenia gdzieś tam z tyłu w krzyżach. She says, Why is my waist still stinging? I powiedziała, dlaczego tam mnie dalej piecze? And I said, you didn't tell me you had any stinging. Ja I said, I didn't rebuke stinging. Ja nie I rebuked pain. Ja ból. And I said, watch this. I said, watch this. And so I spoke to that stinging and I commanded it to go. Do tego i rozkazałem mu również odejść. And the And the stinging totally left. I to pieczenie absolutnie odeszło. And so then I spent about mi minutes explaining jakieś kilkanaście minut Marka 11:23. And I said if jeśli jeszcze będziesz odczuwał jakiś ból, to nie znaczy, że nie zostałeś uzdrowiona. I said the devil knows I believe what I'm saying. diabeł wierzy w to, co ja mówię. I on odszedł, kiedy ja mu się sprzeciwiłem. Ale sure so On nie jest pewien, że Ty wierzysz w to, co ja mówię. I On może powrócić do Ciebie i znowu zapukać do Twoich drzwi razem z bólem. Ale to wcale nie znaczy, że nie jesteś uzdrowiony. To nie znaczy, że utraciłeś swoje just knock on uzdrowienie. The door to tylko pukanie do drzwi, żeby sprawdzić, czy pozwolisz tym rzeczom wrócić. And if you respond by saying, oh no, I wasn't healed, then you just open the door and let that pain back in. But I taught her from Mark 11, 23. Ale nauczam ją z Marka 11, 23. I powiedziałem, mi: będziesz odczuwał jakikolwiek ból kiedyś w życiu, to mów do tego bólu. Believe that God has put this power on the inside of you." Uwierz, że Bóg włożył w tobie tą moc. then speak directly against the pain. I przemawiaj bezpośrednio do tego bólu. And James chapter four, verse says, I w 4 verse 7 says. If Jeśli sprzeciwisz się diabłu, ten od ciebie odstąpi. Więc mówię wam, że to wy walczyć przeciwko diabłu. So Więc spędzimy jakieś 20 minut nauczając tych wersetów. I ona już była gotowa, żeby opuścić dom. I kiedy położyła swoją dłoń na klamce, she looked back at i powiedziała, odwróciła się do mnie i powiedziała, Or, or she said the stinging is back. And so I said, well, I've taught you what to do. So I'm not going to pray for you. I'll join hands and you do the praying. And so this woman prayed a prayer against that stinging. I uwaga, to jest praktycznie słowo w słowo to, co ona powiedziała. Panie, dziękuję Ci, że przez Twoje rany zostałam uzdrowiona. And if I, was healed, I, am healed. I kiedy zostałam uzdrowiona, to dalej jestem uzdrowiona. I, claim my healing in Jesus name. I ja, ja ogłaszam swoje uzdrowienie w imieniu Jezusa. Is that a good Czy to jest dobra modlitwa? Nie. No. Nie. Some few think co złego w tej modlitwie? to Nie jest we to co Jezus mówi, żeby robić. Wszystko co zostało powiedziane było dobre. To prawda, że przez rany Jezusa jesteśmy uzdrowieni. Powiedziała pozytywne rzeczy. Ale nie wzięła tego autorytetu i nie mówiła do problemu. Mówiła so so so, do Boga o swoim problemie. Poprosiła żeby Bóg się tym zajął. Więc wiedziałem, że to nie sprawi, że ona zostanie uzdrowiona. Więc po tej prayer powiedziałem, Więc no, co, dalej odczuwasz to pieczenie? And she says, "Yes, why is it still stinging? Dla, ta, dlaczego to dalej piecze? I said, Because you didn't do, what God told you to do. ponieważ nie zrobiłaś tego, co Bóg ci powiedział, żebyś zrobiła. I said, I just spent minutes teaching you do. Dopiero said, 20 what do." skończyłem 20 minut, nauczając cię o tym, co powinnaś zrobić. And she says, "What did I do wrong?" Ona powiedziała, co zrobiłam źle I said, didn't talk to the stinging. Nie mówiłaś do pieczenia. And this woman, she felt strange. Ta kobieta poczuła się dziwnie. And she said, Do you mean I'm supposed to say stinging in the name of Jesus? I said, That's exactly what you're supposed to do. And she says, I'll do it. So we joined hands again. And she said, Stinging in the name of Jesus. And that's as far as she got. And she says It's totally gone. And she started praising God. That's how simple it is. It's And I know some of you think, well, this is too simple." is The gospel is simple. Ale ewangelia jest prosta. It takes religion to Religia sprawia i komplikuje rzeczy. to religia zaczyna dawać wam te wszystkie powody, dlaczego ludzie nie są zdrowiani. Ale to jest tak proste, jak to co przedstawiam wam dzisiejszego wieczoru. Po pierwsze. Powodem numer jeden, dlaczego ludzie nie są uzdrawiani jest to, że nie wierzą, że mają moc, żeby zostać uzdrawiani w środku ich, nich. Trabić. Oni myślą, że ta moc jest gdzieś zarezerwowana tam dla Boga. Gdzieś tam. Nie rozpoznają tego, że Bóg poruszył się i jest teraz w nich. I that he gave you the same power that raised Jesus from Oni nie biorą tego autorytetu. I speaking Nie przemawiają do problemów w imieniu Jezusa. They're talking to Jesus about their problems Mówią do Jezusa o swoich problemach. And approaching him like, I can't do anything about it. I podchodzą do niego tak jak ja nie zrobić. When the Bible tells you you're the one that Kiedy has the ty jesteś tym, który ma autorytet. I Bóg nigdy nie pogwałci swojego słowa. It says in James chapter 4 verse 7. W Jakuba 4:7 jest napisane. Ty the się diabłu i on od ciebie odstąpi. Jeśli ty nie sprzeciwisz się mu, to Bóg tego też nie zrobi za ciebie. God will not Bóg tego za ciebie nie zrobi. That's very simple, Bardzo proste, ale to jest prawda. I heard of a preacher one time who saw God in a vision. o kaznodziei, którzy, który kiedyś zobaczył Boga w wizji. And the Lord was speaking to him and giving him specific directions. I Bóg mówi do niego i dał mu specyficzne takie dokładne wskazówki. And then this little demon ran in between them. I te, wtedy taki malutki demon przybieg pomiędzy nich. And this demon was jumping up and down and yelling and making noise. I ten demon skakał w górę i w dół i robił wiele hałasu. And the man was having trouble hearing what God was saying. And and so he was trying to look around this demon and he was straining to hear what the Lord was saying and he wondered why the Lord didn't just get rid of this demon and finally he got so mad that he just yelled at this demon and he says in the name of Jesus get out of here and instantly that demon just ran off i Pan powiedział, jeśli ty byś tego nie zrobił, ja bym tego nie mógł zrobić za ciebie. Ludzie teraz powiedzą, no to co mówisz, że Bóg nie ma takiej mocy? God said he gave us his authority. Bóg mówi, że on dał nam And he said you resist the devil I and he will flee from you. diabłu i on od ucieknie. God can't violate his word. Bóg nie, nie może swego słowa. You have to resist the devil to get him to leave. żeby on od odszedł. Sure it's God's power. to jest moc Boża. But that power is in you. Ale ta moc jest w tobie. And it's the same thing with healing. I to jest tak samo jeśli chodzi o uzdrowienie. It's God's power that heals. To Boża moc uzdrawia. But that power is in you. Ale ta moc jest w tobie. And if you don't exercise it, God wants. Jeśli nie będziesz jej, jej, jej, e, nie będziesz tego egzekwował to Bóg tego nie zrobi za ciebie. You can pray Możesz i prosić Boga od teraz aż do momentu kiedy Jezus powróci. Ale nie zostaniesz uzdrowiony do momentu kiedy nie uwierzysz, że Bóg włożył już w ciebie tę moc. I wtedy musisz stać i wypowiedzieć tę moc. Trzy razy w Marka 11, verse 23. Jezus podkreśla słowa, które wypowiadasz. Musisz mówić do góry. Wierzyć, że to, co mówisz, stanie się. I wtedy to się stanie. Musisz zacząć rozumieć moc swoich słów. And you got to speak directly to the problem. I mówić bezpośrednio do problemu. Mam nadzieję, że to wam pomoże. This changed my life. To zmieniło moje życie. I asked for all kinds of ja, ponieważ ja prosiłem o wszelkiego rodzaju rzeczy. Zanim miałem 19 lat, modliłem się o trzy osoby, które umarły. And I błagałem, begged and begged and I błagałem, żeby Bóg je uzdrowił. And all Ale wszystkie umarły. And I understand. Nie mogłem tego pojąć. Acted, God acted like he wasn't Bóg się zachował, jakby w ogóle go to nie obchodziło. Ale zdałem sobie sprawę, że to tak naprawdę to ja ograniczałem to, co może zrobić Bóg. God had given me his power, Bóg dał mi swoją moc, was to give me power. jednakże to ja prosiłem go, żeby on mi dał ją. To był ewidentny dowód na to, że ja nie wierzyłem w to co on powiedział. And my unbelief was stopping the power of God. I mój brak wiary powstrzymał moc Bożą. And brothers and sisters, I believe it's the same with most I percaya jeszcze wierzę, jest tak samo z większością z nas. The reason we aren't seeing the power of God is cuz first of all we don't believe we've got it. Powodem, dla którego nie widzimy mocy Bożej, to jest to, że nie wierzymy, że ją mamy. If you can't believe what the Bible says about you, jeśli nie możesz uwierzyć w to, co mówi tobie Biblia, and who you are in Christ o tym, kim jesteś w Chrystusie. Nigdy nie będziesz w stanie uwierzyć w tą ponadnaturalną moc Bożą. To wszystko zaczyna się od tego, żebyśmy my rozpoznali ten cud, który zdarzył się w środku nas. Musimy przyjść do miejsca, w którym nie widzimy się tylko w sferze fizycznej. Ale widzimy, kim jesteśmy w duchu. Jeśli chcesz zobaczyć, jak wygląda twoje ciało, you, like, you have to go Musisz w lustro. Wiesz, że nie możesz zobaczyć swojej twarzy? Nigdy nie widziałeś swojej twarzy. Twoje oczy nigdy nie spojrzały bezpośrednio na twoją twarz. You look in a mirror. Patrzysz w lustro. And that mirror is not really you. It's a reflection of you. How do you know that it's an accurate reflection? Haven't you ever stood in front of a mirror that makes you short and fat? Or have you ever stood in front of a mirror that makes you tall and skinny? How do you know that mirror you're looking in is a Skąd wiesz, że lustro, w które patrzysz, jest dokładnym odbiciem? I'm not trying to get you to doubt your mirror. Nie chcę, żebyś powiedział, że tego, wiecie, zamieszania, żebyście przesadzieli, wierzyli swoim lustrom. I'm just telling you that you are looking at a reflection. Ale chcę wam powiedzieć, patrzycie tylko w odbicie. And you've gotten to where you believe what you see. Wierzycie w to, co widzicie? The Bible says in James chapter 1, Biblia mówi w James chapter 1, Widzimy Jakuba rozdział 1. That whoever looks into the word of God is like a man looking in a mirror. Że ktokolwiek patrzy w słowo Boże jest jak człowiek który przegląda się w lustrze. The Bible is a spiritual mirror. I Biblia jest takim duchowym lustrem. If you want to see if your hair is combed, you can't go by how you feel. Jeśli chcesz sprawić, sprawdzić czy masz uczesane włosy to nie możesz tego zrobić po prostu przez to uczucie jak I, się czuję uczesany. Tell, tell ja nie mogę upewnić się, że moje włosy są uczesane przez to, że czuję, że są uczesane. I have to just look a mirror yeah, and, trust and trust what I see. Spojrzeć w lustro i uwierzyć temu, co widzę w nim. You can't go by how you feel. Nie możesz żyć przez to, jak czujesz. You just look in the Bible. Po prostu patrzysz w Biblię. And that is a mirror of what your spirit is like. I to jest lustro odpięte tego jakim jest twój duch. And the Bible says you have Christ in you, the hope of glory. I Biblia mówi że w tobie jest Chrystus nadzieja chwały. The Bible says you have the same power that raised Jesus Christ from the dead. I Biblia mówi że w tobie jest ta sama moc która wzbudziła Chrystusa z martwych. The Bible says you will be able to do the same works that Jesus did. Biblia mówi że będziesz stanie robić te same rzeczy które Jezus robił. Because it's not you it's God in you who'll doing it. To nie ty, ale Bóg w tobie, który robi te rzeczy. It doesn't matter if you feel that or not. I nie ważne, czy czujesz się w ten sposób, czy nie. You just take this spiritual mirror and Bierzesz hold it up. To duchowe lustro i patrzysz. And it says, if I say under this mountain. I mówię, jeśli, i, i, i mówisz, jeśli ja przemówię do tej góry. Be removed and cast into the sea. Usuń się i, i, i bądź strącona do morza. And if I don't doubt it in my heart, it'll come to pass. Jeśli nie będę wątpił w swoim sercu, to tak się stanie. This is what the spiritual mirror says. To jest to, co mówi duchowe lustro. This is what I have. To jest to, co mam. This is who I am. To jest to, kim jestem. Most of us have an Większość z nas ma kryzys tożsamości. You don't know who you are. Nie wiesz, kim jesteś. You don't know what God has done. Nie wiesz, co Bóg zrobił. Ale kiedy zaczniesz odnawiać swój umysł, to ta wiara zacznie działać. And you'll be able to see awesome miracles happen. I zaczniesz oglądać niesamowite cuda. My son died in Mój syn umarł w 2001 roku. Mój syn zadzwonił o 4:15 rano. And woke my wife and me up. I obudził mnie i moją żonę. Us, said, to tell you, but I powiedział tato, przykro mi że to mówi, ale Peter nie żyje. And so I asked him what had happened. Ja zapytam się go co się stało. I później powiedziałem, nie pozwól, żeby nikt inny go dotykał, dopóki nie dojedziemy. Więc so Jamie and i ja pomodliśmy się i uwolniliśmy tą wiarę w to, że Bóg wskrzesi naszego Syna. I kiedy przyjechaliśmy do tego miasteczka, to okazało się, że nasz syn był już martwy przez prawie pięć godzin. Ale kiedy my zgodziliśmy się i uwolniliśmy tę wiarę, to Bóg wskrzesił go z martwych. Lekarze już go rozebrali do naga. Na jego dużym palcu już zawiesili tą zawieszkę. I był w in w morgue. I był w kostnicy, w tej zamrażalce. And he sat up and started talking. <laughs> Wstał i zaczął mówić. All of that happened because I wszystko to stało się, ponieważ byłem w stanie zobaczyć, co Bóg włożył we mnie. I to stało się z powodu tych samych powodów, o których wam dzisiaj mówiłem. dead. Nie błagaliśmy Boga, żeby On skrzesił naszego Syna zmartwychwstania. Ale wzięliśmy nasz autorytet i przemówiliśmy w wierze. And that we would have what we said. I wierzyliśmy, że otrzymamy to, co powiedzieliśmy. Of that, not only is my son alive, I z tego powodu nie tylko mój Syn teraz żyje, ale za rok urodziła mu się córeczka. And we are grandparents today because Jesteśmy dzisiaj dziadkami, z tego powodu, że mój syn został skrzeszony z martwych. W innym przypadku nie mielibyśmy ani syna, ani naszej wnuczki, gdyby nie było tych prawd. To, co wam dzisiaj mówię, działa. I zadziała dla każdej osoby, która wierzy. The only people it won't work for are the ones that don't believe it. Dla jedyni ludzi, dla, dla których to nie zadziała, to ci, którzy w to nie wierzą. I ja rozumiem, że to jest trudne do pojęcia. Że to stoi w przeciwieństwie do całego naszego życia, naszego myślenia. Ale to jest tak proste, jak wam to dzisiaj przedstawiłem. Well that it takes to renew your mind. I jest to wysiłek, który warto uczynić, żeby odnowić swój umysł. Jeśli nie potrzebujesz, jak go wytoru, cudu, w końcu będzieś go potrzebował. I mówię wam, to jest sposób, w jaki go zdobyć. God loves you. Bóg cię kocha. And the Lord gave you His power. I Bóg dał ci swoją moc, so that you wouldn't have to be powerless. Żebyś nie musiał być bezpozбавiony wszelkiej mocy. So that you wouldn't have to live like everybody. Żebyś nie musiał żyć jak wszyscy inni. But so that you could live a life. Ale po to, żebyś mógł żyć tym naturalnym życiem. And yet very few that God has done that. Ale pomimo tego niewielu chrześcijan wierzy, że Bóg to zrobił. They're always asking God to do it. Zawsze proszą Boga, żeby to zrobił. By it's done. Zwycięstwo zaczyna się wtedy, kiedy uwierzysz, że to już zostało zrobione. Renewing your mind to that. Od, i odnawianie umysłu w ten sposób. I branie tego autorytetu i mówienie w odważny sposób. Jeśli będziesz to robił w twoim życiu będziesz oglądał niesamowite cuda. Let me make something really clear. I pozwolę że teraz coś wyjaśnię. Nie możesz uwolnić mocy, której nie posiadasz. Po pierwsze musisz narodzić się na nowo have have to have a real experience with God Musisz mieć prawdziwe przeżycie doświadczenie z Bogiem. There's lots of people that believe that God exists. Jest wiele ludzi, którzy wiedzą, że Bóg istnieje. The Bible says in James chapter 2 verse 19. Biblia mówi, że w Jakuba jeden That you believe that there's one God. Wiesz, że jest jeden Bóg. Then, very sarcastically, it says, "You do well." A później bardzo sarkastycznie mówi: "Dobrze robisz." Even the devils believe and tremble. Nawet demony wierzą i trzęsą się. Ale czyż nie wiesz, że wiara bez uczynków jest martwa? Tylko wiara w to, że Bóg istnieje, nie jest zbawieniem. Diabeł wierzy, że Bóg istnieje, And yet he's not safe. ale nie jest nawrócony. Musisz zrobić coś, czego diabeł nigdy nie zrobił. I to jest, że musisz your swoje Wholeheartedly to, God. to co musisz zrobić, to całkowicie powierzyć swoje życie Bogu. Musisz złożyć w nim swoją wiarę i swoje zaufanie. 10, nine, Biblia w Rzymian 10, 9, mówi, that if you will confess with your mouth ustami że Jezus jest Panem, i dead. uwierzysz w sercu że Bóg wskrzesił go z martwych, that you shall be saved. będziesz zbawiony. It's not based on water baptism. I to nie jest na podstawie chrztu wodnego. based on how holy you live. Nie na podstawie tego jak świętym żyjesz życiem. based on whether or not you go to church. Nie na podstawie tego czy chodzisz do kościoła czy też nie. Siedzenie w kościele nie uczyni cię chrześcijaninem tak jak siedzenie w garażu nie uczyni samochodem. If you're car, Jeśli jesteś samochodem, się to... nie jesteś samochodem, a siedzisz w garażu, to robisz to dla własnego bezpieczeństwa jeśli jesteś e, chrześcijaninem i chodzisz do kościoła to robisz to dla własnego bezpieczeństwa But going to church doesn't make you a Christian. ale chodzenie do kościoła nie czyni cię chrześcijan będą miliony tych, którzy uczęszczają do kościoła którzy pójdą do piekła ponieważ nigdy nie uczyni Jezusa swoim Panem they never him for their nigdy nie zaufali Mu w kwestii swojego zbawienia Możesz powiedzieć czy zaufałeś Bogu w kwestii zbawienia czy też nie. Wyobraź sobie, że teraz stoisz przed Bogiem w niebie. I on pyta się, co czyni cię godnym, żeby wejść do nieba? How would Jakbyś na to odpowiedział? If you jeśli byś wskazał na cokolwiek co w swoim życiu. If you were to say, "Well, I've been Jeśli byś powiedział, "Ja chodziłem do kościoła." And I've read the Bible. Czytałem Biblię. And I've tried to be as good as I could się być tak dobrym jak tylko mogłem. Then you can't be saved. Nie możesz być zbawiony. Because Ponieważ nieważne jak dobrym jesteś, dalej to jest za mało odnośnie tego co mówi Bóg. Jedyną odpowiedzią, która sprawi, że wejdziesz do nieba. Jest powiedzenie to nie jest coś co ja uczyniłem. Jesus is my Lord. Ale Jezus jest moim Panem. trust Całkowicie mu ufam. And if you wskazał na siebie zamiast na Jezusa, nie wszedłbyś do nieba. Więc czy jest to jakaś osoba, która nie złożyła swojej wiary w Jezusie? Może byłeś dobrą osobą, może byłeś złą osobą. To nie ma znaczenia, ponieważ wszyscy i tak robimy za mało odnośnie tego, co Bóg wymaga. Ale jeśli nigdy nie powierzyłeś swojego życia Jezusowi, to musisz dzisiejszego wieczoru się narodzić na nowo. And then Jesus told us once we get born again, nam że kiedy narodzimy się na nowo, that we need to receive the power of the Holy Spirit. Musimy otrzymać moc Ducha Świętego. And the Holy Spirit came in the Bible, a kiedy Duch Święty pojawił się w Biblii, people spoke tongues. Ludzie zaczęli mówić językami. Możecie to przeczytać w dziejach apostolskich, rozdział drugi. Że Bóg dał im możliwość, żeby bezpośrednio mogli się z Nim komunikować. I ominąć cały ten strach i całe to zwątpienie, które pojawiało się w ich umyśle. Kiedy modlisz się w językach, to modlisz się bezpośrednio do Boga. And it is a powerful experience. I to jest potężne doświadczenie. Nie mam teraz czasu, żeby to dokładnie wyjaśnić. Ale jeśli nie mówisz w językach, to musisz to otrzymać. I, well, I, I ja wiem, że wiele osób teraz sobie pomyśli, to nie jest to, co ja słyszałem. Ludzie powiedzą, tego nie uczą w moim kościele. Dlatego nie jestem w swoim kościele. But I'm telling you, it's real. Ale mówię ci, to jest prawdziwe. I would have never nie mocy Bożej bez tego daru mówienia językami. Jesus powiedział, że otrzymacie moc, kiedy przyjdzie nam do Świętego. And you need all of the gifts of the Holy Spirit. I potrzebujecie wszystkich darów Ducha Świętego. Więc ktoś, wiem, że teraz zapyta, to znaczy, że muszę zostać ochszczony w Duchu Świętym, żeby pójść do nieba? No, that's not what I'm saying. Nie, ja tego nie powiedziałem. to heaven quicker Możesz tak naprawdę dostać do nieba szybciej bez Ducha Świętego. Because you won't have any power and you'll die early. nie będziesz miał żadnej mocy i wcześniej umrzesz. But if you had received the baptism of the Holy Spirit, you'd get power. So every person in here needs these two things. You need to be born again, which happens when you make Jesus your personal Savior. And then every born again person needs the baptism of the Holy Spirit. Is there anybody in here tonight who needs one or both of those? If that's you, I'd like you to raise your hand Jeśli so that I can pray ty, for you. Raise your hand if you need to receive one or both of those. Praise God. Lots of people. Osób. Could I ask you to stand up right now? Poprosić żebyście teraz wstali. Those of you who your hands, Tylko stand ci z was, którzy podnieśli swoją dłoń do góry, wstańcie proszę. Pomodę się teraz o was i wierzę, że Bóg uwolni w was tą moc. Before you can receive this gift of the Holy Spirit, zanim w stanie otrzymać ten dar Ducha Świętego and this gift of speaking in tongues i ten dar mówienia w językach, you have to receive Jesus as your personal Savior. The Bible says Jesus is the giver. Biblia mówi, że Bóg jest dawcą. And the Holy Spirit is the gift, a Duch Święty jest darem. Musisz najpierw otrzymać dawcę, żeby móc otrzymać dar. So are there any of Czy jest was, ktoś kto nie uczynił Jezusa swoim osobistym panem? Może wierzysz, że Jezus istnieje. tried Może starałeś się być dobrą osobą but you have never been changed in your heart. Ale nigdy w sercu się nie zmieniłeś. You must have Jesus come live on the inside of you. Musisz sprawić, żeby Jezus zamieszkał w twoim sercu. So is there anyone who would raise your hand to say I need to pray first that Jesus becomes Więc, my personal savior? Czy Jest ktoś, kto musi najpierw pomodli się, żeby Jezus stał się jego osobistym zbawicielem? Podnieść rękę do góry. If there's to the please, podnieś swoje dłonie do góry. Praise God. Lots of people Could I ask those of you that just now raised your właśnie swoje dłonie? And you are going to pray to make Jesus your personal savior. modlić żeby otrzymać swojego zbawiciela. I want to ask you to come right down Chciałbym here first. was poprosić najpierw, żebyście podeszli tutaj. And we are going to pray with you. Teraz będziemy się z wami modlić. And then I'm going to pray with all the rest of you. I wtedy później będę się modlił z resztą was. So don't sit down. Więc nie siadajcie. We are going to pray with you for the baptism of the Holy Spirit. But you have to receive Jesus in your heart before you receive the Holy Spirit. So come forward if you are praying to make Jesus your personal Savior. This is going to change your life. God loves you. Bóg Cię kocha. I on chce złożyć w Tobie tę moc. Ale to Ty musisz zawołać, żeby to On stał się Twoim Zbawicielem. On już Ci przebaczył swoje grzechy. On zapłacił za każdy Twój grzech. Ale musisz Go poprosić i otrzymać. Rzymian 10,9 mówi, że jeśli wyznasz Jezusa jako swojego pana i uwierzysz w swoim sercu, że Jezus wskrzesił go z martwych, you shall be saved. będziesz zbawiony. Nie musisz się zastanawiać, czy on ci wybaczy. On już for to zrobił. On, on już umarł za Twoje grzechy. Jesus has already paid for all of your sins. On już zapłacił za wszystkie Twoje grzechy you just need to receive that salvation. Po prostu musisz otrzymać to zbawienie so I'm lead you in a prayer. Więc poprowadzę Was teraz w modlitwie Będę mówił słowa, które Wy sami musicie wypowiedzieć And if you will repeat these words after me, Jeśli będziecie powtarzać za Mną te słowa then Jesus will come into your life. Wtedy Jezus przyjdzie do Waszego życia i będziesz stanąć się całkowicie nowym sobą. Your spirit will be completely changed. Wasz duch całkowicie się zmieni. This isn't magic. To nie jest magia. It doesn't work automatically. To nie działa automatycznie. You have to believe. Musisz wierzyć. But if you will believe this with all of your heart, ale jeśli będziesz wierzyć to całym swoim sercem, you're gonna pass from death to life. Śledzisz od śmierci do życia. You're gonna become a brand new person. Stanie się całkowicie nową osobą. Your whole life's gonna change. Całe twoje życie się zmieni. This a good deal. To nie jest dobra umowa. Praise God. Hallelujah. So I want you to repeat after me. Więc chcę, żebyście za mną powtarzali. As a matter of fact, let's have everyone say this prayer. Tak naprawdę to niech wszyscy się pomodlą tą modlitwą. I'll say it in English, ja będę ją mówił w angielskim. and then they will repeat it in Polish. Ja będę mówił w angielskim, a potem oni powtórzyli to w polski. And polsku. after he says it, you repeat the Polish after him. Jak on powiedzie po wtedy po polsku to ty wypowiedziesz za nie. Say Father, powiedzcie ojcze I'm sorry for my sin. Przepraszam cię za moje grzechy. I believe Jesus died to forgive my sin. Wierzę, że Jezus umarł, żeby za moje grzechy. I receive that forgiveness. Ja otrzymuję to przebaczenie. Jesus, I make you my Lord. Jezu, ja czynię cię moim Panem. I believe that you are alive. Wierzę, że jesteś żywy. That you now live in me. Że teraz mieszkasz w mnie. I am forgiven. Został mi przebaczony. Jestem zbawiony Right now, teraz, in the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Amen, amen. Do you believe? Wierzycie? Welcome to the family. Witajcie w rodzinie. You just been changed. Zostałeś zwawiony. You are forgiven. Został wam przebaczony You are completely brand new on the inside. W środku człowiek jest nowy. And I've got a book that I want to give each one of you. I mam dla was książkę dla każdego z was. That will explain this. Która wam to wytłumaczy. And so they're giving you this book now. Teraz moi dają wam te książki. It's a free book. To jest darmowa książka. And I want each one of you to read this. Chcę żeby każdy z was ją przeczytał. What's happened to you is more important than you could ever understand. I to co wam się teraz stało to jest Najniższe niż sobie jest, to się to wyobrazić. You'll spend the rest of your life trying to figure out what happened to you. Tak naprawdę to spędzić resztę swojego życia, żeby zrozumieć, to, co wam się teraz przeżyło. But you have just begun a brand new life. Ale właśnie rozpocząćcie całkowicie nowe życie. And now I want all of the rest of you who stood, reszta, która wstała, to come right down here and crowd into the front proszę, with us. Proszę, dołączcie jeszcze i do nas z przodu. And we're pray for all of you now to receive the Będziemy się teraz modlić o wszystkich was, żebyście otrzymali Ducha Świętego. The Bible says that when you become born again, Biblia mówi, że kiedy rodzicie się na nowo, that you are the temple of the Holy Spirit. Jesteście świątynią Ducha Świętego. who just got born again, ci którzy właśnie się narodzili na nowo, in their spirit they are a temple for God's Holy Spirit. W swoim duchu są świątynią więc so every one of us has been born again. And your spirit was created for God to put his holy spirit stworzony w Bóg ducha środka, żeby tam mieszkał. This means you don't have to beg God for the holy spirit. nie musisz błagać Boga żeby wam dał tego ducha. This is what he created you for. on stworzył God wants to fill you with the Holy Spirit more than you want to be filled. He's been waiting for this day. God has been longing for a time that you will open up your heart. So you don't doubt that He will do it. God wants this more than you want. So we're just going to open up the doors of this temple. Ducha Świętego, żeby nas przelifył, and he is gonna begin to start releasing power in your I on life. zacznie uwalniać swoją moc w waszym życiu. And Jedną z pierwszych rzeczy, które się stanie, is get this to speak in tongues. Jest to, że dostaniecie tę możliwość mówienia w językach. This is to people who haven't understood this before. I to jest dziwne dla osób, które tego wcześniej nie zrozumiały You think what is the point of saying words that I don't understand? Myślę, jest sens, w tym, że mówię słowa, których nie rozumiem? It's a step of faith. To jest krok wiary. You're communicating to God from your spirit instead of your brain. ze swojego ducha, zamiast ze swojego umysłu, And it's the spirit that has this power. To to duch ma moc. So it's a way of bypassing all of the doubt and fear that's in your mind. Jest to sposób na ominięcie tego, tego zwątpienia myśl, tego strachu and you are releasing the pure power that was placed in your spirit. So what we're going to do is just ask God one time for the Holy Spirit. And don't think you have to be holy to get the Holy Spirit nie myślcie, że musicie być święci, żeby otrzymać Ducha Świętego. Jeśli możecie stać się świętymi bez Ducha Świętego, to byście Go wcale nie potrzebowali. Ale powodem, dlaczego Bóg chce wam dać tą moc jest to, żebyście mogli zacząć kroczyć w tej nowej świętości więc Bóg da wam tego Ducha Świętego. The Bible says he will give the Holy Spirit to those who Biblia mówi, że on da tym, którzy go So we're just going to ask one time. Więc poprosimy tylko raz. Then I'm going to speak and release this power into your I life. I życia. And then I want you to quit asking. I chcę, już prosili. I take a step of faith. I chcę, żebyście wzięli ten krok wiary. And thank God that he gave you the Holy Spirit. Nie ważne, jak się będziesz czuł w tym momencie. Ja kiedy otrzymałem Ducha Świętego, nie poczułem żadnej rzeczy. But I believed. Ale uwierzyłem. I otrzymałem tę moc Bożą do swojego życia. Come into your body. to nie przyjdzie do waszego ciała. Ale moc Ducha Świętego przychodzi do naszego ducha. I musisz wierzyć. So po prostu to so prosimy. Więc and then i want you to start thanking. ja chcę, żebyście zaczęli udziękować. By faith, thank you, you got the Holy Spirit. Podziękujcie Mu, że otrzymaliście Ducha Świętego. And at that time, i wtedy, after I have, I have released the Holy Spirit into your life, do życia, I want you to lift your hands to and start thanking God. Just swoje dłonie doing i zaczęli dziękować Bogu. Just like I'm doing right po prostu now. tak, jak teraz robię. It's like when somebody sticks a gun in your back. To tak ktoś wam przyłożył pistolet do pleców. And you go, I yield. Ja I surrender. Ja się This is your way of surrendering to God. sposób poddania się Bogu. So we're going ask and I'm gonna release that power. Ja to moc. Then you're gonna lift your hands and start thanking God. swoje And those of us who already have the gift of speaking in tongues. mają w językach are going to speak in tongues because the Bible says when you pray in tongues you're giving thanks so we will speak in tongues and if you're ready you can speak in tongues with us if I had more time I could explain it better and I could get everyone of you speaking in tongues Wam, żeby każdy z Was mówił językiem. with the Holy Spirit. To jest dar, który przychodzi razem z Duchem Świętym. So, this is what we're gonna do. Więc to do. coś, co zrobimy. Are you ready? Gotowi? The Bible says believers will speak with new tongues. Biblia mówi, że wierzący będą mówili nowymi językami. Say this. I'm a believer. Jestem wierzący. I will speak with new tongues. Będę mówił nowymi językami. Father, I pray for all my brothers and sisters. Thank you that they are all born again. That they are all the temple of the Holy Spirit. So we open up the doors of our temple. We welcome the Holy Spirit to come into our life. We want your power. We're tired of living under our power. We open up the doors for the power of the Holy Spirit. Holy Spirit, come and fill us right now. In Jesus' name, I loose the anointing of the Holy Spirit. And Holy Spirit, come and fill all of these vessels right now. Let your power come into their lives right now. Father, take away our inability and give us your supernatural ability. We receive it now in Jesus' name. Amen. Now lift your hands and start thanking God. Thank him first in Polish talk out loud and it's Dziękuję Bogu. Thank you Father for giving dziękujcie me the holy spirit. Że mi dła Thank you that I have this gift of dziękujcie, speaking in tongues. dar mówienia językami. And from this time forth I have supernatural power. miał tą I thank you that it's true. Że on jest prawdziwy. I receive it now in the name I'm of Jesus. Teraz, Those of you którzy mają Let's begin to worship God in tongues. You speak right now. And as we speak in tongues, I want you to pray with us. się językami. do Let's have a lot of uh, believers come up here and lay hands on us żeby okay. And you start speaking in tongues. mówić językami. And I want you to pray in tongues się to zaczęli I know some of you think I don't know what to say. wiem, że wielu was myśli, ja co powiedzieć. The Lord's not going to take your mouth and make it robić not how it happens. nie się w taki sposób. It's like when I spoke I thought of the words. Ja myślałem o That's why it came out in English. Tak, ja mówiłem po angielsku, ale wierzę, że Bóg mnie Nie ust i sprawił, Nie mówić. żebym ich usłyszał, że Bóg mnie inspiruje. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, więc so zacznijcie się mówić if you don't know what to say, jeśli nie wiecie co powiedzieć you can say what możecie zacząć próbować mówić to co ja mówię Or what you hear someone else say. Ale, albo mówić powtarzać, po kimś, kogo słyszycie But your tongue will be different. ale wasz język będzie inny nie możecie mówić w moim języku ale on, on pomoże and wam, że nie stanie się, się talking, ruszać nie zacznijcie mówić nie zacznijcie mówić Ki corosite le iba corral a la mente. Ki ya abrandi que le vinto l'onopaca lini si Ustami będą, to są zamknięte. You gotta open up your mouth and begin to talk. Potwórzcie wasze usta i zacznijcie mówić. Rika i do